Niezależna audycja internetowa Góra, z tej strony zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka niezależnego podcastu z Nowego Jorku Podnośnik. Dzisiaj naszym gościem jest Justyna, która opowie nam o swojej ostatniej wyprawie na Kilimandżaro. Posłuchajmy w jaki sposób nasz gość dotarł aż na najwyższy szczyt w Afryce. Zapraszam do słuchania Podnośnik. Dobry wieczór, witam wszystkich, ponownie. Po raz kolejny Marek poprosił mnie o to, żeby o kolejnej mojej wyprawie, ostatniej wyprawie opowiedzieć. Tak, rzeczywiście była to wyprawa do Tanzanii, wyprawa trzyetapowa. Trzy Najpierw zaczęliśmy od krótkiego safari, żeby zobaczyć egzotyczne zwierzaki widziane już wcześniej w zoo żeby je zobaczyć tym razem w ich naturalnych warunkach. Później drugim etapem podróży było wejście na Kilimanjaro i później po Kilimanjaro zasłużony odpoczynek na Zanzibarze. Także taki był, był nasz plan. Pytanie numer jeden. Jak dziewczyna z biura, dziewczyna, która pracuje w biurze od 9.15 do 6.15 wieczorem wdrapała się na najwyższy szczyt w Afryce i skąd w ogóle ten pomysł? Pomysł narodził się tym razem nie w mojej głowie, tylko w głowie mojego kumpla Michała, którego serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że kiedyś będzie miał okazję wysłuchać tej audycji. Był to jakiś październikowy albo listopadowy wieczór, koniec października, początek listopada. Dzwoni telefon, dzwoni kolega Michał z Warszawy i mówi, no co tam słychać i tak dalej. Mówi, wiesz, już czas, żebyśmy wcielili w życie nasz afrykański projekt. Ja zrobiłam oczy i myślę sobie, tak, a to w ogóle myśmy mieli jakiś afrykański projekt? Michał ja mówi, no tak, nie? Wchodzimy na Kilimandżaro. Ja wiem, no chyba ocipiałeś, stary. Pierwsza myśl była taka, w ogóle o co chodzi? A później typowa reakcja osoby, która raczej nie należy do jakichś bardzo usportowionych. Po pierwsze, nie mam co na siebie włożyć. Po drugie, nie no co ty, bez kąpania się i w ogóle dostępu do prysznica, no jak to możliwe? A później trzecia reakcja była, no dobra, nie? No bo ze mną to tak trochę jest jak, jak z dzieckiem, za rękę i do baru, więc od razu daje się wciągnąć takie pomysły. I tak jakby ten projekt się pojawił, Michał to wszystko wymyślił, przesłał mi jakieś informacje, bo zaczął się troszeczkę rozglądać z jakąś agencją, żeby prawda, zorganizować ten wyjazd, ponieważ nie wszystko da się zrobić na własną rękę. No i, i w momencie kiedy jakby padła, padła, padł pomysł, doszło do wymiany maili między nami no i zaczęliśmy to wszystko organizować powolutku. Więc jakby pierwszą podstawową sprawą było, był zakup biletów lotniczych, prawda? Decyzja kiedy tam pojedziemy. No Michał tutaj naciskał, żeby wyprawa odbyła się w styczniu 2010, ponieważ styczeń podobnoż jest najlepszą porą na właśnie na wchodzenie na Kilimanjaro. No i jakby musieliśmy zagęścić ruchy i w szybkim tempie wszystko przygotować, także mieliśmy mało czasu, bilety kupiliśmy końcem listopada, klamka zapadła, no i wtedy zaczęły się przygotowania. Przygotowania. Przede wszystkim sprzętowe, przygotowania też pod względem medycznym, prawda, bo musieliśmy dokonać szczepień, przygotować się. Pewne szczepienia są obowiązkowe, głównie szczepienie na, na żółtą febrę. Dobrze jest odnowić też jakieś podstawowe szczepienia na tężec, dur brzuszny i tak dalej, bo wiadomo warunki zdrowotne, sanitarne w Afryce no, troszeczkę odbiegają od standardów, które znamy z Europy czy ze Stanów. No a później oczywiście na samym końcu przyszło pytanie, czy my w ogóle mamy odpowiednią formę fizyczną, żeby tam wleść. No i e, ja tutaj skontaktowałam się z moimi przyjaciółmi, którzy na Kilimanjaro wchodzili dwa lata temu i trzy lata temu. E, także troszeczkę mi poopowiadali, jak to wygląda. E, pogrzebałam w internecie, prawda, przeanalizowaliśmy wszelkie opcje, e, dokonałam wyboru trasy, Michał, już tak powiem, w, dał swój approval na to wszystko, no i, i później w grudniu, już tak powiem, zaczęliśmy się trochę przygotowywać, chodzić e, po, po wsi, głównie dla mnie treningiem było chodzenie po Malczycach w okresie świątecznym, grudniowym dwie godziny dziennie, prawda, w butach, bo to głównie o to chodziło, żeby, żeby buty wyrobić, no i tak troszeczkę się przygotować. Z tego, co wiem, góry to nie jest twój żywioł. Twoim żywiołem jest woda i na pewno część słuchaczy pamięta Ciebie z odcinka tutaj na podnośnik o nurkowaniu. Ja znam przynajmniej pięć osób, które zapisały się na kurs nurkowy i zrobiły pierwszy stopień paddy, open water. I być może teraz są słuchacze, którzy po wysłuchaniu tego odcinka, może to będzie dla nich również jakiś impuls, jakaś zachęta i motywacja i być może wyłączą telewizor i zrobią coś podobnego, gdzieś pojadą, gdzieś wejdą. Powiedz może jak wyglądały sprawy ze sprzętem, jak, jak, jak to wyglądało? No tak, to, to masz rację oczywiście. Ja rzeczywiście, że tak powiem, z doświadczeń górskich to to miałam na swoim koncie pielgrzymkę na Jasną Górę w kwiecie wieku 14 lat. Były również obozy, na które zresztą razem chodziliśmy w szkole podstawowej, obóz w Tatrach, obóz w Beskidach. Ale to wtedy mieliśmy po, po 13-14 lat i, i, i prawda, od tamtej pory no, nic się y, u mnie w tematach górskich nie działo. Więc y, no, był, to, był to spory challenge, bo rzeczywiście jeżeli trzeba kupić prawda, szpilki albo jakąś tam bluzeczkę, no to nie ma sprawy, prawda? Na shopping się mogę wybrać i, i powiedzmy, że w miarę wiem, wiem o co chodzi. Natomiast jeśli chodzi o takie już y, kwestie bardziej y, konkretnego sprzętu, y, który ma mi służyć w górach, no to kompletnie się na tym nie znałam. No i też, prawda, tutaj najpierw były rozmowy ze znajomymi, czy to ja potrzebuję jakiś spe specjalistyczny sprzęt, jakieś raki, tego typu rzeczy, prawda. Okazało się, że nie, że jednak głównie trzeba się wyposażyć w odpowiednie buty, kurtki, lampy, prawda, polary, tego typu rzeczy, ciepłe ciuchy i, i też ciuchy, ciuchy takie, które no powiedzmy mogą w różnych temperaturach służyć. No więc udałam się najpierw do zwykłych, typowych galerii handlowych. Teraz się namnożyło tych sklepów różnych oddorowych i tam, prawda, najpierw sobie obejrzałam tyle o ile rzeczy, które były, a później zaczęłam stawiać pytania. Więc no była kupa śmiechu z tym, przy tym wszystkim, bo wiesz, przychodzi baba do, do sklepu, mówi dzień dobry, tam w styczniu wchodzę na manżaro potrzebuję ubrania, a koleś patrzy na mnie jak na wariata, no bo wiesz, bo to widać było, że po prostu jestem totalnym lajkonikiem w tej, w tej dziedzinie. No i zaczął tam, prawda, jeden, drugi, trzeci w różnych sklepach. Y, prawda, chłopaki opowiadali mi, a że tutaj potrzebuję kurtkę taką, a taką, buty takie, a takie. Y, no więc ja tak trochę starałam się zebrać informacje. A na koniec z tymi informacjami i również powiedzmy technicznymi i, i cenowymi wybrałam się do sklepu Skalnik. To jest sklep we Wrocławiu za Placem Grunwaldzkim. Jest malutki sklepik, ale tam podobno właśnie są najbardziej doświadczeni ludzie i oni potrafią poradzić. No więc generalnie buty są potrzebne, górskie z dobrą podeszwą vibratim. To jest takie, nie wiem, hasło dla, dla znających się osób. Będzie na pewno wszystko mówić więc dobra podeszwa musi być. Muszą być buty wodoodporne, ale muszą też oddychać, więc powinny być z membranami. W moich butach tam jest membrana 10 tysięcy, co już jest takim dobrym standardem, że te buty nie przemokną, ale też noga mi się w nich nie spoci i, i po prostu będą odpowiednie. Dobrze jest mieć buty za kostkę, bo jednak gdyby się tam noga omsknęła, czy gdzieś, nie wiem, nierówne podłoże i tak to, dalej, to dobrze, żeby ta kostka była chroniona. Do tego oczywiście muszą być nieprzymakalne spodnie, muszą być takie spodnie cienkie najlepiej później drugie, jakieś polarowe, takie, które można założyć pod spód, jakieś zimniej. Dobrze jest mieć też bieliznę taką termodynamiczną, która będzie oddychać i trzymać ciepło albo wypuszczać ciepło w zależności od tego, jaka jest temperatura na zewnątrz. No i dobrze też mieć kurtki, prawda? Tutaj polecano mi, żeby kupić sobie kurtkę taką przeciwwiat przeciw wiatrowi, żeby prawda, no nie przepuszczała zimna też tak, takiego od wiatru i żeby nie przepuszczała deszczu i żeby miała membrany minimum 20 tysięcy. No ja tak na koniec jakby doszło do tego, że, że miałam kurtkę właśnie taką, taką przeciwdeszczową właśnie tą 20 tysięcy membrana. Pod spód miałam kurtkę puchową taką powiedzmy Pseudonarciarską, ale, ale troszeczkę cieńszą. I polary, i to w zupełności jakby wystarczyło, no bo jednak, kiedy człowiek się rusza, to, no to jakby to ciepło jest zapewnione. Oczywiście czapki, polarowe spodnie i te, te termodynamiczne gadki też były, były OK. Spodnie takie nieprzymakające, w ogóle nic, nic tam nich nie ruszało, tak samo jak kurtka reagowały, krople na nich stały, było OK. Także ten sprzęt w sumie wspinaczkowy okazuje się dosyć uniwersalny, bo jego można później oczywiście też używać przy nartach, a nie tak, że tylko prawda, narciarskie. narciarski jest jakby użytek z tego. No i co? No generalnie poza tym, no to wiadomo, pogoda była zaczynało się od 40 stopni, a skończyło się na minus 15. Porywał do minus 20, no nie miałam termometra na górze, więc nie byłam do końca w stanie stwierdzić jak, jak zimno jest, ale, ale myślę, że ten minus 15 to było spokojnie I, i tam już na górze cieło, czuło się mróz na twarzy, więc w pewnym momencie musiałam sobie założyć drugą czapkę na głowę. Miałam kilka warstw na sobie, więc trzymało więc nieźle, no a później adrenalina i jakby emocje zrobiły swoje, że, że było, było mi wystarczająco gorąco. Następna sprawa, ty mieszkasz we Francji, Michał mieszka w Polsce, czy spotkaliście się w Tanzanii, jak wyglądała sprawa połączenia lotniczego? No tutaj y, muszę przyznać, że kwestie jakby połączeń lotniczych one są całkiem, całkiem w porządku zorganizowane. No, czyli mieliśmy tutaj nie mieliśmy dużych problemów jakby z zorganizowaniem y, przelotów. Z, jakby główne połączenia są z Amsterdamu do Kilimandżaro, tam jest międzynarodowe lotnisko Kilimandżaro się nazywa. Również latają Lufthansa lata z Frankfurtu, też etiopskie linie lotnicze, kenijskie linie lotnicze latają do Mombasy, tam się później można z Mombasy lub też z Nairobi dostać do Kilimandżaro takim powiedzmy wewnętrznym lotem. Także połączeń jest wiele różnych prawda, i y, można to zawsze zorganizować. Nam zale, zależało bardzo na czasie, ponieważ y, no, mieliśmy y, tam wyszło na to, że mieliśmy 16 dni na miejscu, czyli powiedzmy, 18 dni y, całość, całość tej podróży trwała. Więc y, no, nie chcieliśmy się tłuc 20 parę godzin w jedną stronę i z powrotem. Więc y, najlepsza opcja dla nas to było właśnie połączenie z Warszawy do Amsterdamu i z Paryża do Amsterdamu i stamtąd tam się spotkaliśmy z Michałem i tam razem wsiedliśmy w samolot do Kilimandżaro. To było 15 stycznia 2010. W godzinach porannych wylecieliśmy z Amsterdamu o 11 i dolecieliśmy do Kilimandżaro na 21 lokalnego czasu. Jest 3 godziny różnicy między Europą a, a, a Tanzanią. 3 godziny więcej w Tanzanii. Także powiedzmy, że no byliśmy, byliśmy w Tanzanii na, na 7 wieczorem prawda, czasu europejskiego. No i tam na miejscu prawda jak przylecieliśmy, to, to wylądowaliśmy w hotelu Impala w Aruszy, tam z, na lotnisku przyjechał po nas kierowca, no i tam przewiózł nas do Aruszy. Także już sobie pogadali trochę fajnie w samochodzie i tak wyluzowani byliśmy zupełnie, więc fajnie, fajnie wszystko szło. Hotel Impala waruszy, podobno, że najbardziej luksusowy hotel. No, jak na tanzańskie warunki, trzeba przyznać, że był, że był zajebisty. Pokój był bardzo fajny. Telewizja kablowa do programu, wszystkie po arabsku. Łazienka przypominała, prawda, czasy wczesnego gierka w Polsce, ale nie, nie było się do czego przywalić. Dopóki jest, że tak powiem, ciepła woda w kranie i wygodne łóżko, to, to jest ok. Dla nas jakby najmniej. Przyjemniejszym elementem było to, że w barze hotelu Impala znaleźliśmy piwo o wdzięcznej nazwie Kilimanjaro i od razu przystąpiliśmy do konsumpcji. Mówiłaś, że wycieczka do Afryki składała się z trzech etapów. Pierwszy to safari, druga część to oczywiście wejście na, na, na sam szczyt i trzecia część wycieczki, wyprawy to był Zanzibar. Czy możesz opowiedzieć właśnie, opisać jak to trwało po kolei, jak, jak to wyglądało, także może zaczniesz od safari? Tak, dobrze. No, generalnie to taki był plan, ponieważ y, y, stwierdziliśmy, nie wiedzieliśmy jak to będzie wyglądało prawda, po przylocie, czy będziemy bardzo zmęczeni, czy nie i, i nie chcieliśmy tak od razu przylecić wieczorem i od rana już prawda, ładować się od razu na kili. Stwierdziliśmy, że, że dobrze będzie zacząć od zwierzaków, trochę tam pooglądamy sobie tą naturę y, no i później zaczniemy Kilimanjaro już y, po prostu nie będziemy zmęczeni, prawda, po Mandżaru jechać na, na safari, jeszcze to byłaby dodatkowa udręga, wie, więc stwierdziliśmy, że, że dobra, niech, niech będzie najpierw safari. No też, że tak powiem, wykorzystaliśmy ten czas na intensywną konsumpcję Kilimandżaro i, i przygotowanie <głos> do, do wspinaczki, a później, że tak powiem, stwierdziliśmy, że jakikolwiek będzie efekt wspinaczki, czy nam się uda, czy też się nie uda, to zasłużony odpoczynek na, na, na Zanzibarze po Kili to będzie taki, taki odpowiedni program. No więc jak przyjechaliśmy do tej Aruszy, prawda, po nocy spędzonej w hotelu Impala, e, stolica, nie, to nie jest stolica. Stolicą jest do doma. E, a Arusza jest jednym z głównych miast w północnej Tanzanii. E, niedaleko, no tam będzie powiedzmy z 50 kilometrów od, od Kilimandżaro, może troszeczkę więcej. E, jest to miasto, które ma ponad milion mieszkańców. Ono się bardzo dynamicznie rozwija, chociaż no, głównie, że tak powiem, architektonicznie rzecz ujmując złożonej z małych domków, powiedzielibyśmy, że to są takie... Takie przedmieścia, prawda, biedne dzielnice, miasta albo czasem w filmach możemy zobaczyć jakieś, nie wiem, w filmach o Brazylii, Fawele, prawda, w Rio de Janeiro, no to tak wygląda, tak wygląda Arusha. Nie należy się tam spodziewać, kurde, Manhattanu z wielkimi buildingami i tak dalej. To są małe domeczki, czasem drewniane, czasem murowane z dachem z blachy metalowej asfalt jest na głównych ulicach, a już na tych trochę mniejszych go nie ma no i generalnie jest to kraj rozwijający się, więc daleko jest tam do, do luksusów, prawda, europejskich czy też amerykańskich Aruszas jest takim ważnym miastem, ważnym punktem, ponieważ tam znajduje się Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, który zajmuje się sprawami Rwandy i, i właśnie ludobójstwa w Rwandzie. Bardzo dużo osób z, pracujących dla um, ONZ-u i um, Unii Europejskiej pracuje w tym trybunale, więc um, no między innymi dlatego myślę są loty bezpośrednie do Kilimandżaru, ponieważ wielu urzędników tam przyjeżdża, sędziów, prawda, odbywają się rozprawy jeszcze i, i to już będzie kupę lat, jak, jak od kiedy ten trybunał istnieje i jest takim no, znaczącym miejscem, miejscem w Tanzanii. Jakby na mapie politycznej też ma, ma spore znaczenie. I tam właśnie w Aruszy, z Aruszy wyruszyliśmy na podbój krateru Ngorongoro. Po parku Serengeti Ngorongoro jest takim drugim rezerwatem gdzie, gdzie można zobaczyć zwierzaki. To jest krater wulkanu, który ma średnicę mniej więcej 20 km. także spory obszar, na w terenie tego obszaru znajdują się dwa jeziora, jedno jest słodkowodne, drugie jest słonowodne. No i możemy tam zobaczyć wszystkie możliwe, prawda, zwierzaki, które gdzieś tam widzieliśmy na filmach, na Discovery Channel, czy w jakimś National Geographic, czy też w zoo, jak byliśmy dziećmi, prawda, tylko, że gdzieś tam kiedyś widzieliśmy po jednej sztuce, a tutaj mamy całe stada, prawda, więc niesamowite przeżycie zobaczyć zwierzęta w ich naturalnym środowisku, jak sobie chodzą stadami, jak sobie odpoczywają, jak się bawią, jak się ganiają między sobą e, żyrafy, słonie, mnóstwo słoni, e, flamingi, e, no, e, były również szczaple. Co ciekawe, bardzo dużo bocianów, więc jak przyjechaliśmy, zobaczyliśmy bociany, to śmialiśmy się, że Polonia tańzańska i że nie jesteśmy sami tutaj w terenie i że nie tylko oni prawda, wydarli się ze śniegów e, polskich, e, grudniowych, styczniowych. E, no i, i było bardzo fajnie, bardzo wesoło. Także to był nasz pierwszy i drugi dzień. Najpierw krater Gorongoro, a później jeszcze druga rezerwa krater, przepraszam, nie krater, a tylko jezioro Lake Maniara, tak się nazywało miejsce. Tam głównie widzieliśmy żerafy, widzieliśmy antylopy, widzieliśmy również słonie, bardzo dużo słoni piękne miejsca. Też w trakcie tego pobytu na safari nocowaliśmy w takim powiedzmy zajeździe, czy też oberży wybudowanej na brzegu krateru, więc z naszego pokoju roztaczał się widok na, na krater i wieczorem zwierzęta podchodziły do wodopoju, więc mogliśmy na nie z bliska popatrzeć. Niesamowite uczucia obcowania z naturą bycia, bycia blisko. Także po safari, po tym dwudniowym jeżdżeniu i kontakcie ze zwierzakami zostaliśmy przetransportowani z Aruszy do Moshi. Moshi to jest drugie, drugie miasto w jakby w, u podnóża Kilimanjaro i stamtąd wyrusza większość właśnie wypraw, wypraw na Kilimanjaro. Większość dróg na Kilimanjaro właśnie znajduje się w okolicach w okolicach Moshi. Tam nocowaliśmy w hotelu Springland. To jest mały hotelik, który jakby współpracuje z agencją, lokalną agencją, która zatrudnia przewodników Którzy wchodzą na kili, właśnie z turystami, takimi jak my. Tam po przyjeździe prawda, zostawiliśmy nasze manele w pokoju, i wieczorem odbyło się spotkanie z naszym przewodnikiem. I przewodnik jakby przedstawił nam etapy trasy, jak będziemy wchodzić, jak to będzie przebiegało, wszystko nam opisał, opowiedział z detalami, również przedstawił nam ekipę, która będzie nam towarzyszyła w trakcie wchodzenia. Bo no, należy wiedzieć, że tam nie można sobie przyjechać z plecakiem, po prostu podjechać pod park narodowy i, i wleść sobie na kili od tak, prawda, z własnym plecakiem, z własnym sprzętem albo i bez niego. Ponieważ jest to park narodowy, to tam tylko certyfikowani przewodnicy mają prawa jakby wstępu i tylko certyfikowany przewodnik może prowadzić grupę. Nie ma jakichś tam wyznaczonych tras, to znaczy no, początkowo tak, początkowo droga jest w miarę jasna i klarowna, więc można sobie bez przewodnika poradzić. Natomiast w pewnym momencie no, przewodnik jest niezbędny, bo, bo już nie ma drogi, nie widać, którędy należy iść, więc lepiej mieć kogoś, kto trasy zna i kto poprowadzi. Poza tym wejście na kili trwa, to zależy od trasy, prawda? I zależy również od grupy, od możliwości fizycznych grupy, ale standardowo trwa od pięciu do sześciu dni. My wybraliśmy trasę Machame. Tych tras jest kilka. Trasa maczamy zwana również tak zwana Whisky Route. Podobność jest to najtrudniejsza trasa. Najbardziej wymagająca fizycznie. Najdłuższa. i, no Generalnie mówią, że jest właśnie bardzo trudna, ale jakby wynagrodzeniem za cały trud są, są najpiękniejsze widoki również na, na kilometrach. Manjaro, więc tą trasę polecali mi wszyscy znajomi i no i generalnie uznałam, że no dobra, no jak już wchodzimy na Kili, to nie będziemy wchodzić najłatwiejszą trasą, najprostszą, no bo co? No siara będzie, nie. Jak już wchodzimy, to wchodzimy porządnie. Jak już coś robić, to robić na całego, a nie jakimiś kurde półśrodkami. Więc y, trasa Maczamy, standardowy program przy trasie Maczamy to 6 dni. Są grupy, tak jak mówię, jeśli kondycyjnie ktoś jest nieprzygotowany, to tą trasę można wydłużyć. Byli ludzie, którzy trasę maczamy robili w 7-8 do 10 dni maksymalnie. No, no myśmy wy wybrali ten program sześciodniowy, czyli standardowa, standardowe wejście, cztery dni podejścia, atak szczytu w nocy z czwartego na piąty dzień. Piątego dnia rano jesteśmy na szczycie, po czym e, zaczynamy schodzenie w dół i później na trasie, że tak powiem, na trasie schodzenia nocujemy jeszcze raz w obozie i szóstego dnia jakby jest ostatni dzień, kiedy się wychodzi z parku narodowego i cała, cała wycieczka jest zakończona. Także po tym spotkaniu z naszym przewodnikiem prawda, no jakby wiedzieliśmy mniej więcej jak to będzie wyglądało. Część sprzętu, część rzeczy, które przewidzieliśmy na safari i na Zanzibar zostawiliśmy w hotelu, żeby nie odciążać naszych szerpów, naszych porterów. Bo oczywiście oprócz przewodnika jest jeszcze cała ekipa. Prawda? Są jeszcze, jeszcze inne osoby, które, które wchodzą z, z Um... Mm -hmm turystami na górę. I generalnie jeśli chodzi o, o naszą agencję, w naszym przypadku to wyglądało tak, że wchodził z nami przewodnik, wchodził e, asystent przewodnika, czyli e, w razie czego, gdyby któremuś z nas coś się stało, czy której z nas nie mogłoby kontynuować spinaczki, i musiałoby zejść w dół, to wtedy taki asystent może z tą, z tą osobą e, no, cierpiącą zejść e, z powrotem na dół lub też to przeczekać w innym obozowisku, e, na trasie. A, a osoba, która jest dalej sprawna i ma ochotę kontynuować, idzie do góry i jest, jest przewodnik ciągle dostępny. Oprócz przewodników wchodzi również ekipa porterów, czyli w naszym przypadku to było trzech porterów na osobę wchodzącą. Czym oni się zajmują? Oni noszą, noszą nasze rzeczy, więc tutaj na takiego tragarze przypada mi maksymalnie 15 kilo. Torby są ważone przed wyjściem. Więc Dlatego mówię, myśmy zostawili większość niepotrzebnych rzeczy w hotelu, żeby tych tragarzy nie obciążać, więc oni zabierali, prawda, nasze ciuchy, to głównie, no nie było to bardzo ciężkie, no bo same, same ciuchy. Później oni noszą ze sobą namioty, w których nocujemy, noszą noszą śpiwory nasze, które przywieźliśmy ze sobą, noszą e, karimaty do tych namiotów, noszą również e, wodę i jedzenie. Pro, muszą zabrać ze sobą jedzenie na sześć dni dla całej ekipy, no, dla nas i dla przewodników, dla, dla samych siebie i, i tak dalej. W ekipie jest również kucharz który przygotowuje posiłki, prawda, no to mają tam ze sobą kuchnię gazową, niosą gazowe butle i, i, i tak się gotuje, prawda, tam na miejscu. Ponieważ w obozach nie ma żadnej infrastruktury, obóz wygląda w ten sposób, że yy, no jest tam, prawda, kawałek pola, na którym się rozbija namioty. Jest jeden pseudo permanentny namiot, w którym siedzą kolesie z wielką księgą, do której się wszyscy podróżnicy wpisują. i Jest to rodzaj, że tak powiem, dokumentu, czy też potwierdzenia, że do jakiegoś obozu, do jakiegoś etapu się dotarło. No, taki mają wymóg, nie wiem, to chyba Park Narodowy tak wymyślił. No, i to tyle. Więc trzeba wszystko ze sobą zabrać. Oczywiście nie ma żadnej elektryki, nie ma żadnych kabli, nie ma żadnej jakiejś bocznej drogi, którą jedzie samochód i wszystko wnosi. Trzeba wszystko wnieść na, na plecach. Więc nas dwójka, trzech porterów na głowę, plus kucharz, plus jeszcze do nam e, kelnera. E, no, kelner nie był potrzebny, ale ja przypuszczam, że to było związane z, e, że tak powiem, ze sprawami finansowymi, po prostu e, ludzie. E, na miejscu. No nie, nie bardzo mają pracę inną niż, niż rolnictwo, więc żeby dać zarobić ludziom, no to dokoptowuje się do, do, do, takiego, do takiej ekipy jeszcze dodatkowych ludków, ponieważ Agencja niekoniecznie im płaci, ale turyści na zakończenie wycieczki zostawiają jakieś tipsy i te tipsy rozdziela się jeszcze pomiędzy uczestników wycieczki. Więc no po prostu, nie wiem, no koleś chciał zarobić, a nasz przewodnik po prostu go wrócił sobie do swojej ekipy i, i czy chcieliśmy, czy nie chcieliśmy, musieliśmy za niego zapłacić. Tak to wyglądało dla innych ekip, które szły na trasie, bo w momencie, kiedy rozpoczęliśmy naszą wycieczkę, czyli kolejnego dnia rano, prawda? Pierwszy dzień wspinaczki. Wyjazd z hotelu nastąpił około godziny 10 rano. No i takim malutkim busikiem z Mosi dostaliśmy się do wioski Maczamy, której, w której jest wejście właśnie do Parku Narodowego i wejście na trasę Maczamy. I w tym malutkim busiku okazało się, że z Wszystkich ludzi, którzy byli w hotelu i którzy się tam przygotowywali do wejścia na Kili, tylko sześć osób wybrało właśnie trasy Machame. Ja i Michał, dwójka Kanadyjczyków, para, jeden Amerykanin i jeden Australijczyk. Także było nas, była nas szóstka, czterech facetów i dwie babki. Szybko zgadaliśmy się, oczywiście feeling był przyjazny, pozytywny w tym busiku, więc postanowiliśmy zostać w miarę zgrupowani razem. I ta ekipa również miała taką samą liczbę ludków, prawda, że tak powiem, ekipy, ekipy prowadzącej. Także tak to wyglądało. No i co? No i przyjechał ten busik, prawda, na, na, do Machame Gate, tam właśnie przewodnicy przyjechali z nami. I na miejscu czekali już właśnie ci tragarze. Więc każdy przewodnik pracuje z jakąś tam swoją ekipą. Przewodnik ma prawo wyboru tej swojej ekipy. Więc tak jak mówię, no jedni przewodnicy się stosują do tych standardowych przepisów, ile tam osób powinno być na głowę, a co niektórzy, że tak powiem, trochę naginają pałę, żeby jeszcze do, dociągnąć swoich kumpli i tak dalej. Stąd u nas się znalazł kelner w ekipie, chociaż oficjalnie na liście go nie mieliśmy. No ale. Ale ze swoją ekipą właśnie wtedy przychodzą tragarze, zaczynają roz, rozdzielać między siebie jedzenie, które zostało przywiezione, zaczynają rozdzielać nasze bagaże. My również y, musimy mieć ze sobą y, plecaki. To nie jest tak, że ja sobie idę zupełnie na luziku i za mną idzie koleś i będzie mi wodę mineralną trzymał. To ja muszę mieć ze sobą cały sprzęt. Yy, powiedzmy ciuchy i jedzenie i, i picie na cały dzień, ponieważ yy, porterzy idą ze sprzętem szybciej albo idą bocznymi trasami, jakimiś ścieżkami, żeby, żeby ominąć te najbardziej yy, wystające, że się tak wyrażę, punkty i oni idą bezpośrednio do obozu i tam na nas czekają. Więc w momencie, jak przychodzi się do obozu, to już ekipa porterów jest, już zaczynają rozkładać namioty, już zaczynają przygotowywać jedzenie i jakby już można sobie troszeczkę odpocząć. No dzięki, dzięki temu, że oni są i że oni jakby zapewniają to zaplecze. Takie powiedzmy, no... Techniczne zaplecze. Oczywiście. No, temperatury są takie, jak u nas w lecie mniej więcej. Tam akurat była pora w miarę sucha. Temperatury, jak przyjechaliśmy, no to powiedzmy było tam wieczorem 20 stopni. W ciągu dnia temperatury dochodziły do 40 stopni w południe, godzina 14 mniej więcej. Było bardzo gorąco, wilgotno, także da się oddychać, nie jest źle, tylko człowiek powiedzmy poci się jak... Jak diabli, ale poza tym no, nie było najgorzej. Wieczorem oczywiście temperatury spadały i im wyżej, tym, tym było zimniej, prawda? I tym bardziej te warunki klimatyczne, że tak powiem, się zmieniały. Więc pierwszego dnia, w momencie, kiedy już przygotowany był, był sprzęt, rozdzielone były role, kto co bierze i tak dalej, wyruszyliśmy na trasę, porterzy już wiedzieli, co mają zabrać i oni sobie już tam poradzili i poszli swoją trasą. Natomiast my wchodziliśmy z przewodnikami i to był, to był taki dosyć przyjemny spacerek przez las tropikalny. Ścieżka była w miarę sympatycznie wydeptana i dosyć szeroka, więc szło się tak jak u nas na Śnieżkę mniej więcej tylko w lesie, więc mówię, słońce było ciepło, ale słońce nie, nie paliło w oczy, w twarz i tak dalej. Byliśmy chronieni przez, przez naturę. No i co? No tyle, że żeśmy się dosyć porządnie spocili. Piliśmy, oczywiście, no tam naciskali na nas przewodnicy, żebyśmy pili minimum 2 litry wody dziennie. No to ja oczywiście tak piłam 2 litry coli dziennie, ponieważ jestem uzależniona od Coca-Coli i nie dam się pozbawić nawet w takich warunkach, nie dam się pozbawić Coca-Coli. No po pierwszym dniu w ogóle bałam się, że dostanę zakwasów, bo oczywiście wiadomo, moja forma fizyczna <śmiech> daleka była od nawet, że tak powiem jakichś tam powiedzmy standardów, nie, więc yy, bałam się, że dostanę zakwasów, kurde, okazało się, że żadnych zakwasów nie dostałam, tylko ramiona mnie bolały, bo miałam 6 y, litrów Coca-Coli w plecaku i to mi trochę ciążyło. No, ale pierwszego dnia y, od 12, y, powiedzmy o 12 zaczęliśmy wejście i y, skończyliśmy o godzinie 16 4 godziny marszu i dotarliśmy do tak zwanego Hat, pierwszy obóz na trasie na 3000 metrów. I kiedy dotarliśmy na górę, to już trzeba było polary powyciągać, bo, bo zaczęło się zimno robić, przyszły chmury i taki, no nawet nie to, że wiatr, ale tak jakoś zaczęło zaciągać, zacinać zimnem, kurczę, od podłogi, że się tak wyrażę. No i, i, i to był taki pierwszy, pierwszy dzień w miarę przyzwoity. Coś tam żeśmy zjedli, potem oczywiście siedliśmy razem w kupie z naszą ekipą poznaną świeżo i dyskutowaliśmy sobie fajnie. Potem nastała noc dosyć szybko, zresztą ciemno się robiło w okolicach godziny. 19.20 już było czarno. No i pierwszy dzień jakby trudy pierwszego dnia wynagrodziło nam piękny widok na mandżaru. Pierwsza noc była zupełnie bezchmurna. Piękne gwiazdy i widok na Kili ośnieżone No, także pierwszy dzień zakończył się sukcesem bez jakichś tam wielkich, wielkich problemów. Wszyscy byli zadowoleni trzymali formę. Tak to było pierwszego dnia. Następnego dnia, czyli drugi dzień, rozpoczęliśmy o godzinie 8 rano wyjściem, smaczamy chat i trasa dalej przebiegała przez las tropikalny połowa trasy mniej więcej, a druga połowa już wyszliśmy na teren taki w miarę odkryty. Już zaczynały się takie troszkę większe skałki, plus do tego roślinność, takie krzaczki, krzewy powiedzmy, oni to nazywają czymś w rodzaju sawanny, prawda? Więc tam w pewnym momencie już słoneczko wyszło dosyć ostro, wiatr się podniósł, więc nie czuło się tego słońca, ale ja zapomniałam sobie kremem posmarować i po prostu tak mnie spiekło, że prawie drugi stopień chyba oparzenia, bo generalnie nos stracił formę, spuchła niesamowicie wieczorem, i no i generalnie wyglądałam jak przez okno, ale, ale tak poza tym było całkiem ok. Szliśmy drugiego dnia 6 godzin i dotarliśmy do obozu Shira. Obóz Shira jest położony na wysokości um, tam 3800, coś takiego, czy 1800 metrów. Mniej więcej, No i tam się spędza noc. Oczywiście też już ta temperatura dosyć ostro spadła, już też nam było zimno. Ja jeszcze w polarze dotarłam, Michał już wyciągnął swoją kurtkę tą narciarską i, i wieczorem w namiotach już odczuwaliśmy, odczuwaliśmy to zimno, zaczęliśmy wyciągać już gadki cieplejsze na noc. No i tak wyglądał drugi dzień, bardzo, bardzo przyjemny, też jeszcze tutaj nie było jakichś problemów wielkich, no jakiś tam wysiłek jednostajny, spory, ale do zniesienia, nie było, nie było źle. No i później zaczął się trzeci dzień, trzeciego dnia wyjście z Shira i szliśmy do obozu Baranko. No i muszę przyznać, że ta, ten trzeci dzień był dosyć ciężki. Mówi się, że trzeci dzień jest dniem krytycznym, że wtedy pojawiają się problemy z jakby objawia się, pojawiają się problemy z chorobą wysokościową, czy może się ta choroba wysokościowa objawić? No i rzeczywiście były, były takie sytuacje, kilka osób z, z naszej ekipy miało problemy z koncentracją, takie zawirowania lekkie, jakby, nie wiem, jak to się mówi. No wiesz, tak, tak, tak, że wiesz, że patrzysz w dół i masz kurczę, zaczyna ci się kręcić w głowie, dziwnym trafem, nie wiem dlaczego, nic mi nie było, kompletnie nic. Um mówią, że, że każda, każdy organizm inaczej reaguje, więc jedni mają te problemy, inni nie mają. No ja akurat byłam w tych, którzy nie mieli żadnych problemów. Też właśnie nasz Amerykanin i Australijczyk, oboje mają spore doświadczenie, bo chodzili po górach, byli na Mount Everest Base Camp, byli na Elbrusie. Mają spore doświadczenie w porównaniu ze mną, no po prostu są super specjaliści, prawda? I na innych górach nie mieli takich objawów, a na Kilimandżaro, manżaro, które technicznie jest łatwiejsze od Elbrusa, w ogóle warunki nieporównywalne, to, to jednak było im bardzo ciężko, tego trzeciego dnia. No i generalnie trzeci dzień polega na tym, że idzie się z tych 800 metrów wchodzi się, do, dochodzi się do Lava Tower. Lava Tower to jest najwyżej położone miejsce tego dnia, i, y, jest to 4630 metrów. Y, później z Lava Tower schodzi się z powrotem na 3800 czy nawet 3900 do obozu, do obozu Baranko i tam w baranko zostaje się na noc. I podobno, właśnie ten cały myk z wejściem na 4600 i później zejściem z powrotem na 3900 pomaga się lepiej zaklimatyzować, że, że to jest taki, no taki jakiś, nie wiem, organizm się lepiej przystosowuje później do, do warunków klimatycznych i do, do braku y, tlenu po prostu. Ym, no i, i generalnie... Y, było ciężko tego dnia, bo deszcz zaczął padać, dźwiałe jak cholera, później zaczęło sypać jakimś takim pseudogradem. Kurczę, jakby kuleczki styropianu, ktoś rzucał prosto w twarz, tak to wyglądało. Ale, ale dało się przeżyć. No i ten dzień był ciężki też, bo szliśmy 8 godzin i jednak. W tym, w tym dniu się dosyć spore wysokości pokonuje. Jest dużo kamieni. Tego trzeciego dnia już wychodzi się z sawanny na taką pustynię alpejską. Lava Tower. No to jest, tam jest skała wulkaniczna, takie kamienie wulkaniczne, więc wygląda to jakby na, na piaszczystym podłożu, powiedzmy pustynnym. Ktoś narzucał wielkich kamieni i różnych takich kamyczków też drobniejszych, płaskich i i um, po tym się idzie w, w, w miarę dobrze, ale jednak no, nie jest to teren przyjemny, jak się do tego dorzuci y, deszcz i, i zacinający, powiedzmy, jakiś grad, który, który wali po prostu po oczach. Nie? I, i no, jest zimno, zimno się robi. Także tak wyglądał nasz trzeci dzień. Ja tego dnia y, no, miałam problem po prostu głównie ze wzrokiem, no bo jak spuchłam dzień wcześniej po prostu z tego spalenia słońcem, to miałam tak, tak spuchnięte policzki, że nie byłam w stanie dobrze oczu otwierać i to mi trochę przeszkadzało, ale, ale poza tym było ok. Może tylko tak powiem, zanim zacznę o czwartym dniu, jak wyglądały te obozy, w których, w których przebywaliśmy. Więc tak jak już mówiłam, obóz wygląda w ten sposób, że jest kawałek płaskiego terenu w miarę w równego, bez kamieni. Tam myślę, że jakaś ekipa troszeczkę przygotowała teren już tam, lat temu pewnie, a więc można spokojnie rozłożyć namioty. W tych obozach e, wszędzie żerują wielkie czarne kruki i rzucają się na kawałki jedzenia, więc to trochę, wiesz, wygląda przerażająco, jak przychodzisz do takiego, kurde, baranko, e, wali e, śniegiem, jakaś chmura idzie, jest zimno, e, idziesz do swojego namiotu, a tutaj drogę zastępuje ci wielki czarny kruk i robi kwa, kwa, kwa i masz wrażenie, że jesteś w jakimś, kurde, Blair projekcie, który się zaraz zacznie. Takie trochę nieprzyjemne wrażenie, ale można się z tego pośmiać. Um, takim elementem e, jak dla mnie rozrywkowym były e, toalety w obozach, ponieważ w każdym, w każdym obozie, no jednak jeśli chodzi o higienę, no to nie oszukujmy się, e, nie ma pryszniców, nie ma jakichś tam specjalnych luksusów. Jak się przychodzi do obozu, to chłopaki właśnie, ci tragarze i tam cała ekipa e, zabezpieczająca, że się tak wyrażę, e, przygotowują trochę ciepłej wody w małych miseczkach, no i dla każdego jest po miseczce i tam można ręce umyć i trochę twarz opłukać i jakby na tym koniec. To jest cała toaleta. No myśmy ze sobą zebrali chusteczki takie nawilżające jak dla dzieci, że się im pupy myje, niemowlaczką. No i na takich chusteczkach żeśmy jechali przez te wszystkie dni. Oczywiście mycie włosów i tak dalej to należy o tym zapomnieć, ale one w pewnym momencie przyjęły w miarę stabilną formę i nie ruszały się kurczę jak przez kilka dni. Jak ktoś ma krótkie, to ma dobrze, jak ktoś ma długie, to ma trochę gorzej, ale można sobie zrobić, kurde, koczka na małumi i się przeżyje. Więc tak to wyglądało. No a toalety są, sławojki, takie drewniane, postawione mniej więcej na obrzeżach obozów. No i generalnie, no wiadomo, no jest dziura w podłodze, taki turecki styl i tam załatwicie można i się przeżyje. Zapachy nie są najprzyjemniejsze, ale za to widoki są piękne stolet Jak się stoi w, kole, w kolejce, to przynajmniej się nie narzeka na okoliczności przyrody, bo widoki są po prostu, zapierają dech w piersiach na okoliczne góry, na Motmeru i y, y, y, y tak dalej, więc... Y, no, że tak powiem, jak ludzie stali w kolejkach, to różnie było. Niektórzy cierpieli na dyskomforty gastralne i bardzo im było śpieszno, ale generalnie nikt się nie skarżył, bo po raz kolejny trasa wynagradzała nam trudy widokami po prostu, które, które mieliśmy z tych obozów i w ogóle z trasy. Także to tyle o obozach. Przejdę do dnia czwartego. Czwarty dzień. Rozpoczynali, rozpoczęliśmy wspinaczkę oczywiście o ósmej rano, tak jak zawsze. I y, czwartego dnia wyszliśmy z Baranko Hut. Um... Jakby pierwszym, pierwszym, pierwszym, elementem trasy było pokonanie tak zwanego, czy tak zwanej baranku wall. To jest taki bardzo stromy odcinek, kiedy wchodzi się po kamieniach do góry i czasem trzeba się tych kamieni trzymać. Tam oczywiście na linach nikt się nie przypina, nie robi jakichś cudów, ale jak się popatrzy w dół, jakby się komuś noga omsknęła, no to poleci w delikatnie ujmując w, w przepaść. Więc można sobie zrobić krzywdę i trzeba, trzeba jednak uważać iść powoli. Jak się patrzy w dół, to też na przykład ktoś, kto idzie za mną, to ja widzę jego głowę, prawda? Więc jest naprawdę, naprawdę stromo, no baranko Wall, nie? czyli ściana po prostu. Po pokonaniu baranko Wall wszyscy są ją zmordowani, ale ale idą dalej i przechodzi się przez Karanga, przez Karangę, Karanga Woli, oni to nazywają, tak. Jak... Przełącz, powiedzmy, tam są wodospady, nieduże, ale piękne i z tych wodospadów bierze się wodę na dalsze etapy podróży I to jest ostatni, ostatnie miejsce, z którego można wziąć wodę, powiedzmy, pitną do, na dalszy etap podróży. Jak mówię wodę pitną, to ta woda jest, powiedzmy, w miarę czysta, ale mimo wszystko ją trzeba przygotowywać, bo, bo no, mogą tam być pewne bakterie, jakieś ameby, które do których nasze organizmy nie są przystosowane, no i, no i później może się skończyć, prawda, spożycie takiej nieprzygotowanej wody, mimo tego, że to jest woda źródlana, może się skończyć e, dosyć intensywnym dyskomfortem gastralnym, który może łatwo wykończyć osobnika. Więc, e, więc karanga, przeszliśmy karangę, karanga jest na 4000 tysiącach metrów i e, karanga powiedzmy jest mniej więcej w połowie trasy między baranką a Barafuhat, Barafuhat to jest ostatni obóz na trasie Maczamy przed szczytem, więc po pokonaniu Karanga jeszcze zostaje nam około 3 godzin do dotarcia, żeby dotrzeć do Barafu, cała trasa tego dnia również trwa 8 godzin. No, można iść trochę szybciej. Byli tacy, którzy pokonywali trasę w 7 godzin, no, nam to zajęło 8 godzin. Dotaliśmy do barafu też w okolicach 16-17. Zrobiliśmy trochę więcej przystanków też na trasie, bo byliśmy bardziej zmęczeni. Um, no więc tutaj też warunki pogodowe się nam dały ostrowe znaki, bo jeszcze bardziej niż trzeciego dnia walił deszcz, walił grad, chmury, ogromne chmury się pojawiały w ciągu pięciu sekund po prostu widać, że chmura idzie i zakrywa wszystko. Rodzaj takiej mgły się pojawiał też i, i były momenty, że się w ogóle nie widziało przed sobą ludzi, którzy szli w takiej w taki powiedzmy mlecznej zupie się, się szło. Tak to wyglądało. No i, i, i zimno, zimno, zimno, już takie dosyć przejmujące się pojawiało. pojawiło. No i co? Dotaliśmy w końcu czwartego dnia do barafu. Barafu, ten ostatni obóz na trasie położony jest na 4650 metrów, coś takiego. W każdym razie powyżej 4600 metrów. I to jest obóz, w którym spędza się niecałą ostatnią noc przed atakiem szczytowym, że się tak wyrażę. Czyli myśmy przyszli o godzinie 16.00. Dostaliśmy jakieś tam jedzonko o godzinie piątej i potem wszyscy już w ubraniach totalnych, w, w grubych prawda, warstwach, w czapkach na głowach. Jeszcze zaszyliśmy się w, szpi, w śpiwory, żeby trochę odpocząć. Odpoczywaliśmy do godziny 12 w nocy. Komu się udało zasnąć, to zasnął, komu się nie udało, no to trochę mniej wypoczął, bo trzeba przyznać, że jednak ciężko było zasnąć, ponieważ obóz żyje, obóz wydaje różne dźwięki jest zimno, więc nawet jak ja mam na sobie cztery warstwy, dwie czapki i mam śpiwór, który trzyma do minus 15, to jednak czuję się to, to zimno i, i i ciężko jest się, jest się, skoncentrować na spaniu. No tam już temperatura jest poniżej zera, więc to też robi swoje. No i tam się odpoczywa powiedzmy do godziny 12 w nocy, a o 12 w nocy jest wyjście po raz kolejny już na ten, na trasę, ostatnią trasę przed szczytem. Czyli właściwie Odejście, atak szczytu zaczyna się z czwartego na piąty dzień o 12 w nocy. Jest wyjście i wchodzi się, idzie się 6 do 7 godzin na szczyt. E, idzie się w nocy. Nic nie widać kompletnie. Ta noc była dla mnie najcięższa, ponieważ no jak do tej pory, do, do tego czwartego dnia nic mnie nie ruszało, w ogóle nie bolało mnie nic i, i generalnie trzymałam się całkiem nieźle. Tak piątego dnia już jednak no kumulacja zmęczenia przychodzi, człowiek jest niewyspany, bo nie wypoczął tak jak trzeba i, i nie miał się kiedy pozby pozbyć tego zmęczenia z czwartego dnia właściwie to tak to wygląda. Idzie się w nocy i idzie się cały czas, pionowo, praktycznie do góry. Idzie się po wertepach, których się nie widzi, czuje się, że one nie są zbytnio stabilne i trzeba na każdy krok uważać. Ja myślę, że na tej trasie jeszcze moim błędem było to, że, że zamiast patrzeć w dół, tak jak robiłam to poprzedni, w poprzednich dniach, i, i motywować się tym, że aha, już tyle zrobiliśmy, spokojnie, Jest super, jest super, idziemy coraz wyżej. To ja patrzyłam do góry na zasadzie dobra, ile jeszcze zostało? I, i ciągle, prawda, nic nie było widać, tylko maleńkie światełka migotające gdzieś tam na głowach, lampy, lampy mieliśmy na głowach założone, więc widziało się, gdzie są ludzie, bo, bo te lampy migotały, prawda, i wyglądały jak gwiazdy na niebie, tylko tyle, że, że po ruchu widać było, że to są ludzie. I ciągle to się, nie kończąca się opowieść, kurde, nie? Jest czarno-zimna jak dupią Nie, czarno dupio, murzyna, przepraszam za te rosistowskie teksty, ale... <grywia> wiadomo o co chodzi, nie? Zimno jak w lodówce, nie? Idziesz do góry, nic nie widzisz, nie? wkurzasz się, zaczyna się wkurzać, bo jest ci zimno, bo ci wali styropianem po oczach, kurczę. I wiesz, i, i, i kurde końca nie widać, no i już jest wkurzenie, nie? Ty oczekujesz jakichś rezultatów, że nagle nastąpi jakaś zmiana, a tu jest po prostu non-stop, jedno, jednostajny, e, męczący, męczące podejście do góry, nie? I, I do góry, i do góry, i do góry. No i był taki motyw, że w pewnym momencie Michał po prostu już był tak zmordowany, bo on już trzeciego dnia ta głowa go bolała w ogóle. Tam ci żegali dookoła, nie tutaj, kurde, już piąty dzień. Celina się zatrzymuje i ona, wiesz, kryzys, zaczyna tam płakać, że ona nie wejdzie w ogóle. Michał zaczął oddychać jakoś dziwnie, w ogóle szedł i robił... No to ja tam kurde, mówię, ja pierdolę, on mi jeszcze nie wejdzie, weźmy, tam zostawi mnie na trasie. A ja mu powiedziałam, że jak, jak mnie zostaje na trasie, tam ona do dupy na kopie, bo w końcu to był jego pomysł, żeby tu wejść. No to jak idziemy, to idziemy razem. No to chciałam go jakoś zmotywować, nie? I mówię tam, misiek, niespoko tego, nie? A tak stanął, zatrzymał się, patrzy na mnie takim wzrokiem zabójcy i mówi, kurwa Józda, no weź, nie pierdol, nie przestań mi zadawać pytania, przecież ty widzisz, że ja nie mam siły, żeby ci odpowiadać, nie, weź idź, no i wiesz, kryzys, kurde starego małżeństwa nastąpił. No ja wiem, dobra, to ja idę, nie, idź, weź, idź, da mi święty spokój, ja muszę iść swoim rytmem, no dobra, no to idziemy razem, nie, dalej, znaczy ja poszłam z przewodnikiem, a on został z asystentem przewodnika i szedł swoim rytmem. I w pewnym momencie ten y, przewodnik mój tak patrzy i mówi, ale to nie chcesz poczekać na męża, no bo oni tam wszyscy muzułmanie w tej naszej ekipie, więc y, bo z facetem w namiocie, no to musi być żona, bo inna to by pewnie nie wytrzymała, nie, a ja mówię, że absolutnie nie, bo już się sama zaczęłam wkurzać, miałam ochotę tego przewodnika walnąć między oczy, że jak gdzie on mnie tutaj prowadzi, nie, nic nie widać i nie kończy się. No ale w sumie jakoś tam prawda idzie, szło to. Nie wkurzałam się, wkurzałam, ale może i nawet dobrze, bo to wkurzenie też jakoś mnie tam kurde trzymało, trzymało na nogach. No i w pewnym momencie yy, tak zauważyłam, że kurde, trochę jaśniej się zaczyna robić, coś mi się zdaje, że, że, że jakieś przyjaśnienie następuje. Mówię, kurde, no już gdzie jest ten kureski Stella Point? Przepraszam za słownictwo, ale już mówię, taki miałam przypływ, yy, przypływ yy, no współczynnikę mi wzrósł ostro z meczenia. I w frustracji. Ja mówię, gdzie ten Stella Point? Gdzie ten Stella Point, nie? I Stella Point to jest takie miejsce, tam jest, znajduje się ono na 5700 coś metrów i tam się spotykają wszystkie trasy na, na Kilimandżaro. I stamtąd ze Stella Point już jest jedna ścieżka, którą idzie się do szczytu, i tam jakby no, wiedziałam, że, że jak, jak będę na Stella Point, to najgorsze jest już za mną i, i ze Stella Point na pewno już na szczyt wlezę. No więc co, no idę, idę, dalej się wściekam na tego, na tego przewodnika za to, że żyje, za to, że jest ciemno, za to, że w ogóle jest ciężko, ale tak patrzę, coś się zaczyna przyjaśniać i nagle patrzę, a tutaj kuczę, nagle, nie wiadomo skąd, Koniec. Widzę, że jest jakaś różnica w odcieniach i zauważam gdzie się kończy ziemia, a gdzie inny odcień, czyli już niebo się pojawiło Mówię, dobra, tam już jest maksimum, już dalej wejść nie można. Docieram na ten Stella Point i, i w tym momencie z zawinkla wynurzył się nasz Amerykanin. No więc razem z Amerykaninem postaliśmy na tym Stella Point. I, i, i wtedy obudził się dzień i przyszły piękne kolory, przyszło słońce zaczęło się wszystko budzić do życia był przepiękny widok na Małęzi to jest jeden z takich pomniejszych szczytów w pasie Kilimandżaro przy okazji pojawił się lodowiec ponieważ na Kilimandżaro już tego śniegu tam nie jest, nie jest wiele lodowiec jest dosyć spory ale podobno za 20 lat już niestety śniegu na madżaro nie będzie. On się dosyć szybko topi. No ale wtedy jeszcze był i jeszcze ciągle jest i, i zaczął przybierać kolory tego wschodzącego słońca. Najpierw jakieś pomarańcze, później róże, później jakieś błękity i później nagle biel taka oślepiająca się pojawiła i jeszcze wyostrzało ją światło słoneczne. No niesamowita feria kolorów, niesamowite wrażenie. Postaliśmy trochę jak zahipnotyzowani, zmęczeni, ale szczęśliwi. I, i w momencie, kiedy ten dzień się obudził i, i te kolory przyszły, i to wszystko, to był taki przypływ adrenaliny, zobaczyliśmy na siebie, dobra, idziemy dalej. Nie? I dotarliśmy na, na szczyt po 40 minutach od momentu spotkania na, na Stella Point. Oczywiście na szczycie znajduje się tablica, na której jest napisane Jesteście na dachu Afryki, Uhuru Peak, 5895 metrów nad poziomem morza I coś tam congratulations, nie? Typowy, typowy tekst I tam wszyscy robią sobie zdjęcia, to jest taka pamiątka i dowód na to, że się na ten szczyt dotarło Więc tam... Zaczęliśmy te zdjęcia robić. Na trasie jeszcze minęliśmy naszych Kanadyjczyków i naszego Australijczyka, którzy, tak jak mówiłam, Celina miała kryzys, ale mimo wszystko dała się zmotywować i byli pierwsi z naszej ekipy, którzy, którzy na szczyt dotarli. A za nimi dotarł Australijczyk i po Australijczyku ja z Udem, Amerykaninem. Brakowało jeszcze Miśka. Misiek, znaczy nasi przewodnicy chcieli, żebyśmy szybko schodzili w dół, bo nie wiem, no, inni ludzie przychodzą, trzeba im ustąpić miejsca, każdy niech skorzysta prawda, z, tego, z tego szczytu i niech się trochę pocieszy, a poza tym podobno niezdrowo jest zbyt długo przebywać na takiej wysokości i nie należy tam przesadzać. No ale w momencie kiedy przewodnicy zaczęli nas poganiać, dobra, dobra, schodzimy, schodzimy to ja zobaczyłam, że Michał już niewiele mu zostało, żeby dojść, bo z daleka widziałam go i mówię nie, nie, nie, przyszliśmy tutaj wszyscy razem i dopilnujemy, żebyśmy wszyscy razem stanęli pod tą tablicą, żebyśmy wszyscy razem później zeszli stamtąd. I rzeczywiście Misiek dotar, zrobiliśmy zdjęcia, nakręciłam małego filma. W sumie spędziliśmy 40 minut na szczycie, ja dotarłam tam o godzinie siódmej rano. Michał było w pół do 8, także on miał troszeczkę krócej, ale generalnie dla mnie było tam 40, ja spędziłam tam 40 minut. No, nie da się opisać satysfakcji, jaka, jaka przychodzi. W momencie, kiedy już tam staliśmy, to już była taka radocha i taka... Mówię, taka takie jakaś ekscytacja tym miejscem i tym y, dotarciem tam na miejsce, że y, odeszły wszystkie zmęczenia, jakieś, nie wiem, zdegustowanie tą drogą ciężką w nocy, to, że mnie wszystko boli, w ogóle zimna się nie czuło, zupełnie nic. Stałam tam, miałam ochotę sobie zapalić papierosa z tej ekscytacji i, i, i tylko był tekst, what, what's next, nie? Gdzie idziemy dalej, bo miałam ochotę wyjść jeszcze wyżej, no ale już wyżej się nie dało. I, i, I później nasz przewodnik mówi do nas, no teraz to już tylko w dół, nie? Więc powoli, powoli zaczęliśmy się też zbierać. No mówię, ta sesja zdjęciowa trochę potrwała. Nawet, nawet w pewnym momencie już, jak przestałam robić zdjęcia, to po prostu stałam tam i patrzyłam na to wszystko, na te widoki z góry. Nie było chmur, jak się przychodzi właśnie między 6 a 7 rano, to wtedy jest czyste niebo i, i po prostu widok z kili na, na dół jest piękny te jeszcze istniejące lodowce są fantastyczne i, i, i przybierają te różne barwy a później, później widać jakby um, takie pokłady prawda, w tych lodowcach to wygląda jakby jak ciastko wiesz, takie kurde Napoleonka tylko że jest cała biała bo ma różne pokłady wiszące sople i wszystko a więc, więc napawać się, napawałam się tym widokiem po prostu chłonęłam ten widok Ciekawe było to, że kilku z naszych przewodników, którzy tam przyszli z nami, w momencie dotarcia na szczyt, zamiast się tam pchać do tej tablicy i robić sobie zdjęcia i tak dalej, to poszli w takie oddalone troszeczkę miejsce, oddalone od tablicy, uknęknęli i, i zaczęli się modlić. Inna rzecz, że to był chyba czas na modlitwę. Ja nie wiem, wiesz, jak to wygląda dokładnie w islamie, ale, ale... Był to chyba czas na modlitwę i, wiesz, ty sobie robisz zdjęcie na szczycie, a widzisz, że za tobą facet klęczy i dziękuję chyba za to, że, że dotarł szczęśliwie. No, no było to przejmujące wrażenie. I później zaczęliśmy schodzić e, i jak zaczęliśmy schodzić, to sobie zdaliśmy sprawę, jak, jak, jaką trasę pokonaliśmy w nocy. I ja sobie myślę tak, że, że jest kilka chyba przyczyn, dlaczego się wchodzi w nocy, dlaczego się zaczyna o i dlaczego się idzie w ciemnościach. Po pierwsze dlatego, że trzeba tam wleść i, i mieć jeszcze czas na to, żeby zejść, więc to jest jedna, jedna przyczyna. Druga przyczyna jest pewnie taka, że jak się wchodzi o 6.00 i 7 rano, to widok jest naprawdę no najlepszy, prawda, bo nie ma chmur jeszcze. Tam chmury dosyć szybko przychodzą i kili właściwie, jak patrzysz na nie z dołu, czy nawet na trasie, to no ciągle tam jakieś kurde chmurzyska się kłębią na czubku. Więc, więc widok jest najlepszy. A inna rzecz jeszcze jest taka, że rzeczywiście w barafu Hat tam już temperatury są takie niskie i nieprzyjemnie jest tam także no lepiej tam całej nocy nie spędzać, lepiej tam nie wiesz nie spać, bo może ktoś przymarznąć się ostro, więc te kilka godzin odpoczynku w śpiworze no mówię totalnego relaksu nie daje ale, ale jakoś tam trochę cię podreperuje i byle stamtąd jak najszybciej się zerwać. A ostatnia przyczyna to już jest mój wymysł totalny, jest taka, że Lepiej, żebyś ty człowieku nie widział, gdzie ty idziesz, bo trasa jest po prostu totalnie niestabilna. Jest, to jest moja, moje zdanie: wiesz, jest, to wygląda tak, jakby dziecko na plaży usypało y, zamek z piasku, ale nie uklepało go tak, żeby się wiesz, żeby był stabilny. Tylko na to jeszcze wywaliło drugą, drugie wiaderko wielkich głazów, na to jeszcze trzecie wiaderko takich średnich głazów, a na koniec jeszcze takie kamyczki jak dachówki, coś w tym stylu, takie płaskie jakieś otoczaki, ja nawet nie wiem jak to się nazywa. I, I na to jeszcze sobie narzucisz deszczu i śniegu i weź sobie idź. I nie ma żadnej trasy, nie ma jakiejś wyznaczonej ścieżki. Po prostu wchodzi się tak, jak idzie przewodnik i jak noga pozwoli, jak, jak, jak te kamienie są ustawione. Czasem się trzeba przytrzymać, czasem się nie przytrzymasz, no ale, ale jakoś idziesz. Więc w nocy jeszcze tam nie widzisz tego dobrze, nie? I, I jakby nie masz takiego a priori nie? Że a tutaj nie stanę, bo się boję. No staniesz, no tam trochę będziesz tak... Yy, namacanta, na że tak się wyrażę. Trochę się tą, tą nogą tam kilka razy podotykasz, zanim ją postawisz na, stałego, na stałe. Ale, ale idziesz. Natomiast jak już się schodzi w dół w, w świetle dziennym, jak widzisz, gdzie szedłeś, to się zaczyna ja, ale jak myśmy to zrobili. No i później schodzenie. Trzeba przyznać, że tego piątego dnia. No mówię, nie dość, że już człowiek jest wymordowany totalnie, owszem, jeszcze go to adrenalina, adrenalina Trzyma, cieszy się, że wszedł i tak dalej, ale zejście też jest mordęgą, bo trzeba iść najpierw powoli, trzeba uważać, schodzi się z powrotem do barafu camp, w barafu jest chwila odpoczynku, tam dostaniesz coś do jedzenia, bo jeszcze muszę, zapomniałam powiedzieć, że jak wychodzi się o 12 w nocy, to tylko dostaniesz tam gorącej herbaty, tak żeby się, wiesz, obudzić, no i później do szczytu 7 godzin jesteś bez, bez niczego, bez śniadania, bez niczego, nie? No i się potem schodzi, więc w barafu tam, nie wiem, w południe dotrzysz do barafu, to coś tam możesz zarzucić, jakiegoś kanapca, ewentualnie i kolejną gorącą herbatę i potem się idzie znowu w dół. Są tacy, przepraszam, którzy zbiegają, są tacy, którzy idą powoli, są tacy, którzy jadą na butach, bo w pewnym momencie no jedzie się w piachu po prostu w dół. Czasem tam jakiś kamień można zahaczyć i się lekko walnąć, ale to nie szkodzi. No nam to całe zejście, cały piąty dzień, zejście do Młeka Camp, to jest ostatni, ostatni obóz na trasie, zajęło nam, czyli tak, 7 godzin od 12 do 7 rano wejście i później 12, około 12 godzin z powrotem zejście w dół, czyli powiedzmy no 17 godzin to cała impreza trwała ostatniego dnia. Z czwartego na piąty dzień plus piąty dzień. Nie? Z odpoczynkami oczywiście, bo jak już tam schodziliśmy w dół, no to, no to odpoczynki sobie robiliśmy dłuższe. Ale jak dotarliśmy do Młeka, to już byliśmy nieźle zjechani. Byliśmy zmordowani totalnie. I dotarliśmy, już zmierz zapadał. Dosyć późno, bo, bo jednak zmęczenie. No, także piątego dnia, już po tym dotarciu do Młeka Camp, tam spędziliśmy noc. i, i następnego dnia, szósty dzień, ostatni dzień jakby wspinaczki, Młeka Camp znajduje się na 3000 metrach, metrów, czyli tak samo jak pierwszy obóz na trasie maczamy, i z Młeka schodzi się w dół do wyjścia z, z Parku Narodowego w wiosce Młeka, tam się dostaje certyfikaty i tam się wsiada w busika i stamtąd się odjeżdża do hotelu z powrotem, wróciliśmy do hotelu Springland gdzie oczywiście po zażyciu dwu, dwugodzinnego prysznica rozpoczęliśmy imprezowanie i oblewanie piwem Kilimanjaro naszego sukcesu. No może na zakończenie tej całej opowieści o Kilimanjaro tylko powiem tyle, że, że um, to nie był mój pomysł, ale dałam się w to wciągnąć i nie żałuję, uważam, że to warte były te wszystkie wysiłki, które podjęliśmy i, i cięż, to, co było ciężkie w tej wyprawie, to jakby na dłuższą metę się nie liczy. Warte było, y, warto było się podjąć tej wyprawy, wadł, warto było podjąć wyzwanie, y, bo tak jak mówię, y, może się nam wydawać, że czegoś nie jesteśmy w stanie zrobić, że nie jesteśmy do końca przygotowani, ale tak naprawdę to tylko myślę, trzeba mieć... Y, no, albo, albo jakąś odwagę wewnętrzną, albo może trochę szaleństwa w sobie. Po prostu czas próbować I, I potem się okaże, że... Może się okazać, że, że to... Że myśleliśmy, że czegoś nie jesteśmy w stanie zrobić, że może to nie dla nas jest. Okazuje się, że, że pójdzie, że, że, że dajemy radę i jakieś gdzieś tam własne osobiste limity przesuwamy. Dla mnie to była przede wszystkim niesamowita przygoda z przyrodą, z górami, myślę na nowo odkryte zostały góry i na pewno nie jest to ostatnia podróż, bo myślę, że zachęciła mnie ta podróż do tego, żeby inne górki odkryć. Nie będę mówić jakie, może kiedyś jak już w inne górki pójdę i z nich wrócę szczęśliwie, to może kiedyś Marek mnie poprosi, żeby o nich opowiedzieć, a ja oczywiście się zgodzę. Natomiast y, też chciałam powiedzieć, że było to, to była bardzo ważna i piękna przygoda ludzka. Ludzkie przeżycie, y, bo y, z Michałem poszliśmy tam razem. My się znamy od kupy lat i, i z czasów studenckich jeszcze i, i na pewno jak się z kimś jakby z przyjacielem, kumplem przeżywa takie, takie momenty, to no warto się dzielić z bliskimi, że tak powiem. No a inne rzeczy, tam poznaliśmy też fantastycznych ludzi. Również wielkim przeżyciem dla mnie i, i wielki kapelusz z głowy i wielki ukłon w stronę przewodników i w stronę tragarzy. Bo dobra, no my byli, jesteśmy herosami na naszą miarę, bo, bo to jednak jest prawda, wysiłek, przeżycie i sukces, którego się człowiek cieszy, że tam w las, że dotarł, ale też trzeba przyznać, że dużo nam ci tragarze pomogli, że, że ich obecność jakby pomaga i patrząc jak oni, jaki oni wysiłek pokonują, znaczy jaki, jaki wysiłek y, oni mają i, i jaką trasę pokonują, jak, jak walczą z jakimś tam żywiołem też, mając na plecach 15 kilo mojego namiotu, czy namiotu, w którym ja będę spała i, i tak dalej, i jedzenie i wodę na głowie niesioną, to, to, jest, to są prawdziwi bohaterowie i, i warto o nich mówić, warto pamiętać, że y, że myśmy się namordowali, ale oni też się namordowali i, i ich obecność jakby przysłużyła się naszemu sukcesowi i dzięki ich obecności również jakby poznaliśmy tą górę, poznaliśmy, przeżyliśmy do, piękną przygodę i poznaliśmy trochę kraj, bo, bo mogliśmy się e, jakby poznać i, i porozmawiać o, o rzeczach. Przybliżyli nam bardzo Kilimandżaro i Tanzanię. No, także tak to wyglądało, a już tak na zakończenie, tylko powiem, że, że po, po kilimandżaro, oczywiście po imprezie, która skończyła się wielkim dyskomfortem kastralnym, gdyż Kilimanżaro w nadmiarze, jeśli chodzi o piwo, jest rzeczywiście niezdrowe. Ale, ale, ale jakoś tam byśmy powiedzmy, przeżyli. To potem, po tej całej akcji z, z imprezą yy, wsiedliśmy w samolot i polecieliśmy na Zanzibar i tam nasz yy, zasłużony odpoczynek na nas czekał. Yy, Przeleżyliśmy jeszcze yy, tydzień czasu yy, w pięknych okolicznościach przyrody na białych, rajskich plażach z białym piaskiem tak drobniutkim jak cukier, a nawet jeszcze drobniejszym, cukier puder. Ja oczywiście poszłam nurkować, no bo bez nurkowania by się nie obeszło, byłabym nie, najnieszczęśliwszym człowiekiem na, na, na Zanzibarze, gdybym nie wlazła pod wodę, ale o Zanzibarze to już może kiedy indziej opowiem. To już jest historia na inną opowieść, na inny podcast. Zachęcam wszystkich do podróży do Tanzanii, zachęcam wszystkich do odwiedzenia tego rejonu świata. Jeśli komuś będzie dane, to nie należy się przejmować jakimiś ograniczeniami, może sanitarnymi, nie bać się tego. Kraj i ludzie są bardzo przyjaźni, a Kilimanjaro da się pokonać. Wszystko się da pokonać, tylko trzeba chcieć. I tym miłym akcentem kończę moją wypowiedź. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do słuchania podnośnika. Pa.